Kolejna bardzo ważna rzecz, a b y wiedział, że jest pewien zbawienia, że jest pewien tego, że Jezus Chrystus umarł za mnie i że mam życie wieczne i właśnie z tą radością, abyśmy mogli kroczyć po tej pustyni, po tej ścieżce, którejśmy słyszeli w modlitwie abyśmy mogli właśnie kroczyć z tą radością i tak żyć właśnie. Aby naszemu Panu się podobać, przeczytajmy sobie taki jeden urywek z Ewangelii Jana, dziewiątego rozdziału. Jest tu to ten wspaniały cud, który Pan Jezus uczynił z tym śleponarodzonym. Tu chcielibyśmy odczytać tylko krótki urywek z tego całego opowiadania, z tej historii. 9 rozdział Ewangelii Jana, od 24 wiersza. 24 i 25 wiersz. Przywołali więc ponownie człowieka, który był ślepy, i rzekli do niego: oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek. Że człowiek ten jest grzeszny. A on odpowiedział: co, Czy jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiem, że był, byłem ślepy, a teraz widzę. Widzimy to się może stało może pięć godzin, może kilka godzin、e, od tego czasu, kiedy on poszedł do tej sadzawki Siloe i obmył swoje oczy i odzyskał wzrok. A tutaj、e, już. Mamy tą wspaniałą chwilę, kiedy właśnie on mówi przed tymi religijnymi przywódcami i przed tymi wszystkimi, którzy zadawali mu tyle pytań i chcieli z nim rozmawiać o tych rzeczach religijnych i chcieli go przekonywać właśnie, że Jezus Chrystus jest człowiekiem grzesznym, że on nie jest tym, tym wybawicielem, że on nie jest tym Mesjaszem. Chcieli go przekonywać i mówić, że właśnie. Że y, oni to mają rację, ale Jezus Chrystus nie ma racji. I zobaczmy, co on, jak on wspaniale tutaj odpowiada: Czy jest grzeszny? Nie wiem. Ale to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Kochani, zobaczmy, jak on wspaniale tutaj to powiedział: Jak on to wspaniale podkreślił, że to jedno wiem, po prostu on wiedział to, że ten człowiek, którego oni nazywali, że jest grzesznikiem. A on tutaj właśnie mówi: To jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. To jest pewność tego, że właśnie Jezus Chrystus oczyścił go z tej, z tej niemocy jego ciała, uzdrowił go, a wiemy, że później i, i ten człowiek oddał mu chwałę, że po prostu uwierzył, że on jest właśnie tym Mesjaszem, bo czytamy to w wierszu 37 tego rozdziału. A Jezus rzekł do niego: Widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co rozmawia z tobą. Uf, rzekł: Wierzę, panie. I złożył mu pokłon. Widzimy, że oddał mu chwałę. Oddał chwałę Jezusowi Chrystusowi. I właśnie uwierzył, że on jest tym obiecanym messiaszem. I kochani, dla nas jest to też bardzo ważną rzeczą, abyśmy w naszym życiu na każdy dzień umieli. Przeciwstawić się diabłu i powiedzieć: Ja wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. Ja wiem, że byłem grzesznikiem, a teraz żyję z Jezusem Chrystusem. Ja wiem, że chodziłem w tym świecie, ale teraz po prostu żyję dla Jezusa Chrystusa i nie chcę żyć w tym świecie, kochani. Musimy takie sobie, można powiedzieć, mocne fundamenty w naszym życiu ustawić, abyśmy wiedzieli, Abyśmy też i w naszych sercach to potwierdzali, że to nie myśmy cokolwiek uczynili, ale że to Pan Jezus z nami uczynił, ale też musimy w różny sposób przeciwstawiać się diabłu, bo on będzie, i wiemy, i stara się tylko o to, aby nas zwieść, aby nas osłabić, aby nas zasmucić, aby nam nie dać radości. Kochani, szatan różnymi sposobami stara się tylko o to, i tutaj, w tym miejscu. Też szatan tego człowieka chciał, można powiedzieć, sprowadzić na to samo miejsce, ale on nie dał się. Ale on powiedział, nie wiem, czy jest grzeszny. On nie wiedział tego, ale on w sercu wiedział, że on nie jest grzeszny, że on po prostu go uratował i nie mógł być grzeszny, bo dalej o tym mówi. 31 wiersz mówi o tym. Bóg dał mu światło i mógł odpowiedzieć tym faryzeuszom w ten sposób: Wiemy, Że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Ale tego, kto, go, kto jest Bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. On jasno i wyraźnie im odpowiedział, że ten człowiek, który dokonał na nim tego wspaniałego dzieła, pokazał wielu tym ludziom w Jerozolimie, że on jest właśnie mocem uczynić człowiekowi i Niewidomemu do r o d z e n i a przywrócić wzrok to, jak wielu pokazał, jak wieloma to p o k a z a ł tą właśnie rzecz. I zobaczmy, że i dla nas jest to wskazanie, abyśmy i wiedzieli o tym, że Pan Jezus jest właśnie człowiekiem, który nam przywraca wzrok duchowy. Duchowy wzrok, bo co z tego, kochani. Kiedyby temu człowiekowi były przywrócone tylko wzrok cielesny, a jeżeli on nie widziałby w sposób duchowy, to powiedzmy sobie, żal tego człowieka. Ale jeżeli on zobaczył właśnie, że i jasno to określił, wiemy, że Bóg Rzeszników nie wysłuchuje, ale tego, który jest bogobojny i pełni wolę Jego, wysłuchuje. I dalej następny w i e l z mówi, odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy śleponarodzonego. Zobaczył i pokazał im dokładnie to i powiedział, odkąd świat światem. I tutaj podkreślił, to nie mógłby być yy, kto inny, jak tylko sam Bóg, że mnie oczy otworzył. Nie mógł być b y kto inny, tylko sam Bóg. I właśnie, i Pan Jezus yy, mu z b l i ż ł Pokazał to siebie samego i on oddał mu chwałę. Czy y, tak jest? Y, I on to mówił tutaj, kochani, z tą radością w duchu, z tą radością swojego serca, że y, inni, jakby na niego, nagabywali i mówili, że y, to nie jest ten człowiek p o s ł a n y od Boga, że to nie jest ten m e s j a s z Ale jednak on oddał chwałę Bogu. i Radował się z tego i kochani, radował się z tego, bo to jest wielką radością i dla nas też jest wielką radością, kiedy Bóg nas wywodzi z tej ciemności. Kiedy Bóg nas, którzy żeśmy chodzili w tym świecie, wyprowadza i daje nam tą pewność do naszych serc. Ale jeszcze raz mówię o tym, że yy, może się tak zdarzyć. Nie, kochani, to po prostu jest na porządku dziennym, że tak jest z nami. Że szatan różnymi sposobami stara się odebrać nam radość z naszych serc, a naszą radością w naszych sercach jest to, że mamy pewność zbawienia. Że jest to dla nas wielką radością, kiedy my każdego dnia możemy sobie o tym przypominać i możemy Panu za to dziękować, że nasze miejsce jest w niebie. Skąd ten naszego Pana oczekujemy. I to jest potrzebą w naszym życiu, abyśmy właśnie. Tak umieli na te p o t r z e p t y szatana odpowiadać i wcale y, po prostu nawet ich nie słuchać. Ale to tym więcej, kochani, kiedy, kiedy tak jest, musimy tym słowem b o ż y m w tym duchu, którego Pan Jezus nam dał, abyśmy właśnie y, na te p o t r z e p t y szatański e odpowiadali. Tak, ten właśnie człowiek. On, y, każda ta jego wypowiedź, y, każda on rósł. Przez ten krótki czas, kiedy właśnie był, najpierw rozmawiał z f a r y z u s a m i później, kiedy z Panem, widzimy, że on wzrastał. On już wzrastał w tych wypowiedziach, które wypowiadał. I dla nas jest to potrzebne, abyśmy też wzrastali i nie dali się zwieść nie dali po prostu sobie tego naszego życia zasmucić. Bo trudny jest czas, kiedy teraz właśnie żyjemy. Ale nie dajmy yy, przystępu, d i a b o u Chciałbym to yy, dzisiejsze słowo oprzeć właśnie na, yy, na tym, abyśmy mieli z tego z a s o w a Bożego yy, to wejrzenie. Na podstawie czego mamy tą pewność zbawienia? Na podstawie jakiego słowa, czy na podstawie po prostu czego my możemy się uchwycić, że jesteśmy uratowani? Przeczytajmy sobie najpierw z 15 rozdziału, 1 listu do Koryntian, od 1 do 4 wiersza. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i, którą zbawieni jest, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przyjąłem: że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pis, m a i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z marty w wzbudzony według Pis. m a Widzimy, że to wszystko, co się stało w Nowym Testamencie, jest potwierdzone przez słowo, które jest napisane w prorokach, w księgach mojżeszowych, we wszystkich księgach Starego Testamentu. Jest to potwierdzone i to słowo, które trzymamy w rękach, ono po prostu jest całością i ono jest od Boga. Bo nie ma takiej księgi, która mogłaby tak wspaniale jedna, jeden rozdział z a r e s o ć Czy jedna księga z drugą pasować, gdybyśmy złożyli choćby nawet wielkich poetów czy kogokolwiek, to y, jedna książka pisana przez niego, za, na przykład za 5 lat, pisana następna, już po prostu do, do kupy ze sobą nie pasują. A tutaj po prostu to słowo jest pisane y, chyba przez 2000 lat coś mi się tak wydaje, że tak y, to jest pisane to ono ze sobą pasuje. I ono po prostu w żaden sposób siebie nie zaprzecza. To widzimy, że jest to dzieło, które właśnie mówi o naszym zbawicielu. Sam zresztą to Pan powiedział, że ono świadczy o mnie. I tutaj właśnie mamy napisane te wspaniałe słowa: że najpierw powiem, podałem Wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według PiS. I jest to dla nas wielkim potwierdzeniem. Że Stary Testament mówi o Jezusie Chrystusie i że Nowy Testament mówi, jak my mamy w prosty sposób przyjść do zbawiciela i jak mamy mieć pewność zbawienia i jak mamy żyć tutaj w tym świecie, aby radować się z tego, że jesteśmy zbawionymi. Bo kochani, co by to pomogło człowiekowi, gdyby yy, wiedział o tym, że jest zbawienie co by to pomogło człowiekowi. ż e b y wiedział, że jest miejsce dla niego przygotowane? Co by to pomogło człowiekowi? Że y, wszystko by wiedział o Jezusie Chrystusie, a on by nie przyszedł do niego i nie uwierzył właśnie tym pismom, nie uwierzył temu, że Jezus Chrystus zmarł, że Jezus Chrystus był krzyżowany, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i że wstąpił do nieba. Co by to pomogło człowiekowi? Ale jeżeli ja to słowo przyjmuję i ja wiem, że on po prostu uczynił to dla mnie. To jest, kochani, wielką radością dla mnie i dla wszystkich, którzy są wokoło mnie, bo radujemy się wtedy wszyscy razem i uwielbiamy to, jak żeśmy i to dzisiaj czynili uwielbiamy naszego zbawiciela, że on zmarł za nasze grzechy i że on po prostu raduje się z nas i on oczekuje na tą chwilę, kiedy nas zabierze stąd. Czy wtedy nie jest to radością? A jakże my smutni chodzimy, kiedy tylko myślimy, że to może by miało się stać, że to y, jakoś tej pewności zbawienia nie mamy, a jakby to się miało stać, żeby tę pewność w końcu mieć? Kochani, potrzeba jest po prostu, aby to nasze serce otworzyć i uwierzyć temu słowu, które mówi, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Albo to słowo ktoś przyjmuje i przyjmuje go od Boga, i od Boga. Albo mówi, że Bóg kłamie. Bo zobaczmy, jak ono jest w bardzo prosty sposób napisane. To jest napisane w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale. Kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. I powiedzmy sobie, czy to wystarcza do tego, żebyśmy byli zbawieni? Czy nie wystarcza? Czy na podstawie tego słowa, które jest w taki sposób napisane. I tak to jest nam powiedziane. Czy ono wystarcza nam do zbawienia, czy nie? Jeżeli je po prostu przyjmiemy. Bo zobaczmy, tam nie jest napisane, że ktoś będzie dobry,、e, robił dobre uczynki, że ktoś będzie dobrze żył, że będzie sprawiedliwy, że będzie najlepszy z tego świata. To wtedy, kiedy m i uwierzy, to będzie zbawiony. Nie. Tam jest napisane, kto wierzy we mnie. To znaczy, że każdy człowiek, każdy jeden. m o ż e przyjść, uwierzyć Panu Jezusowi i ma żywot w i e c z n y Jest to bardzo proste, ale ludzie dzisiaj, powiem, są ludźmi bardzo religijnymi, i są ludźmi, którym tą mądrość swoją przewyższa te, to, co Bóg dał, to znaczy, tą pokorą, nie mają pokory w swoich sercach i tym samym swoją mądrością chcą w różny sposób dojść. Do tego, ż e b y Bogu uwierzyć. A tak się nie da. Wiemy, że ta nasza mądrość i to nasze zrozumienie w tym akurat nic nie pomaga. Nic nie pomaga. Bo Bogu się upodobało zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I tak jak ten wcześniejszy wiersz z tamtego rozdziału mówi: Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Ale dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. I zobaczmy. Ktoś, jeżeli ma pewność zbawienia, to y, jest mocą Bożą właśnie ta mowa o krzyżu. To, że inni się śmieją, może z nas, że my y, jesteśmy ludźmi, którzy żeśmy uwierzyli i mamy pewność zbawienia. Jest może taka jedna kobieta, którą zabrałem po drodze i jej opowiadałem o Jezusie. To tak mi właśnie z pierwszych pytań, które mi zadała, to powiedziała mi, czy z Pana się ludzie nie śmieją, że Pani o Jezusie opowiada. Kochani, co miał mi odpowiedzieć? Że się śmieją? Może się śmieją, ale odpowiedziałem jej, czy mój pan miał inne życie na tej ziemi? Czy jego nie wyszydzali? Czy jemu po prostu nie robili z nim co chcieli? Cały czas po prostu z niego się śmiali. A czy jego własność, jego dzieci mają tu mieć coś innego na ziemi? Ale kochani, ale jeszcze jej powiedziałem. Ale my mamy miejsce w niebie. Nasza ojczyzna jest w niebie. I co z tego, że z nas się ludzie śmieją? Co z tego, że z nas, na, nas ludzie palcami wytykają? Ale my mamy miejsce w niebie. Czy nie jest to właśnie radością naszą? Czy nie jest to, że my pójdziemy do nieba? To jest naszą radością, kochani. I to jest właśnie y, to, czego nam potrzeba: tej radości z pewności zbawienia. Abyśmy się radowali z tego, że my jesteśmy dziećmi Bożymi, że w nas mieszka Duch Święty i że po prostu nasze miejsca są w niebie, to wtedy ani s z a t o n o w i nie będzie się myślało podejść do nas, bo on będzie się po prostu nas bał z tego względu, że, po prostu, że on nie może słuchać Słowa Bożego. On nie może po prostu słuchać tego, że my jesteśmy radzystymi, że my jesteśmy ucieszonymi, że jest, nasze miejsca są w niebie. Kochani, nie będzie mu się nawet. On po prostu będzie się w każdym miejscu nas bał. Ale kiedy człowiek będzie taki znękany, kiedy będzie narzekał, kiedy będzie mówił, jak mi tu jest ciężko, jak mi tu jest źle, to zobaczmy. W świecie ludzie też tak żyją. I też mówią, że teraz zaczną znowu mówić, że znowu słońce za mocno świeci, kochani. Dopiero co d e s z c z padał, ale już zaczną znowu mówić, że słońce za mocno świeci. I cały czas człowiek, aby tylko narzekał. I. Czy Bóg ma się z takich ludzi radować? Nie, ale z nas musi się radować Bóg. Musi. Ale my musimy do, tego, tego chcieć, żeby Bóg z nas się radował. Żeby on chciał się z nas radować i nie wstydził się nas nazywać swoim Bogiem. On chce po prostu, żebyśmy my do niego przychodzili, żebyśmy my na niego tą nadzieję naszą pokładali, żebyśmy my chcieli po prostu yy, za nim podążać. On chce tego. I on nie będzie się wstydził nazywać nas swoim Bogiem. On będzie chciał. Tylko, kochani, tak się nie wstydził czy Abrahama, czy Izaaka, czy j a k u b a I tak samo i nas się nie wstydzi. Ale musimy właśnie też i, kochani, mieć pokorę w naszych sercach i to kierownictwo oddać mu, to nasze żebyśmy my nie kierowali swoim życiem. Ale żeby on właśnie zaczął kierować i przede wszystkim, kochani, tak jak na początku powiedziałem, abyśmy to jedno wiedzieli: że byliśmy grzesznikami, ale że teraz mamy życie wieczne, że byliśmy, żyli, żyliśmy w tym świecie, ale Bóg nas wyrwał z tego świata, że szliśmy na wieczne potępienie, a jesteśmy teraz zapisani w księdze żywota, kochani. Musimy o tym sobie ciągle przypominać. I z radością, kochani, w sercach naszych tu po tej ziemi podążać i nie myśleć o tym, że może ktoś będzie się z nas śmiał. Bo wielu może z nas się śmiać, może nas wyszycać różnymi sposobami. Ale, kochani, czy to nie jest dla nas radością, że yy, możemy opowiadać o tym zbawicielu, który za nas zmarł i że on właśnie powiedział: on to wspaniałe słowo powiedział, nie jest sługa większy nad Pana swego. Nie prześladowali i Was prześladować będą. I, ale to wszystko czyni y, to, że właśnie pierwszym punktem, który do tego jest potrzebny, aby y, trwać w tych prześladowaniach, w tych wyszedzaniach, w tym wszystkim, że ludzie z nas się śmieją, właśnie pewność zbawienia. Kiedy człowiek nie ma pewności zbawienia, kochani, to, to tak samo jakby nie miał celu, jakby nie wiedział po prostu, czy to miejsce w końcu w niebie jest dla niego, czy nie. Jak nie ma pewności zbawienia, to nie wie, czy to imię jego jest zapisane tam w niebie, czy nie wie. No bo skąd może wiedzieć? Pewność zbawienia to jest po prostu coś, co po prostu daje nam siłę do tego, abyśmy to wszystko przezwyciężyli. Ktoś może być na nowo nawrócony, ale może ze smutkiem patrzeć, że po prostu, że no, nie mam tej radości, nie mam tego, nie mam tamtego. Kochani. Słowo Boże mówi jasno i wyraźnie. Oprzyj się na słowie i miej pewność. I miej pewność. W karce kalendarza, nie wiem w jaki dzień to było, że jeden z ludzi, który już swoje życie oddał Bogu, za każdy raz, kiedy przychodził i modlił się, po modlitwie, po tym czasie, społeczności z Bogiem. Szatan przychodził do niego i mówił, i te wątpliwości z、no, tomu do serca wkładał i mówił, No, czy ty naprawdę to wszystko marzy, czy tak dalej, i tak dalej. I znowu go odciągał od, tej, od、e, tej pewności, od tej radości i od tego, że on właśnie、e, dla niego,、e, że Puch coś dla niego uczynił. I w końcu on, ten człowiek, e, wziął e, w tym miejscu, gdzie miał. E, e, Wierzący chyba to yy, znają to miejsce, już nie przypominam sobie dokładnie, ale on w końcu wbił taki pal. Taki pal w to miejsce, gdzie właśnie gdzie się modlił i yy, yy, yy, postawił właśnie yy, tą rzecz. I kiedy znowu odchodził od tego miejsca, yy, z, tego, z tego miejsca, gdzie, gdzie przed Bogiem był, to właśnie diabł powiedział, że to miejsce, yy, Jest na świadectwo tego, że właśnie ten pal wbił w tym miejscu, aby właśnie poświadczyć to, że on za mnie zmarł. Że on właśnie dokonał tego wspaniałego dzieła i że ja jemu się oddaję i że jest to moją pewnością. Może coś akurat źle to powiedziałem, ale yy, sens tego jest taki właśnie, żebyśmy też umieli sobie ze Słowa Bożego wziąć takie, takie wiersze do naszego serca i powiedzieć. Zobacz, diable, tu jest napisane, Tu jest napisane, że choćby ze Starego Testamentu, nie, grzechów i nieprawości ich nie wspomnę więcej. A y, w innym miejscu znowu jest napisane, że te wszystkie grzechy nasze Bóg wrzucił w te głębiny morskie i nie będzie nam ich przypominał. Choćby nawet i to miejsce z Ewangelii Łukasza, kiedy ten syn, syn martrotawny wraca i kiedy przychodzi do ojca, to zobaczmy, że ojciec przecież nie przypomina mu tych grzechów. Nie mówi mu, że tu jest coś źle, tam jest coś niedobrze. Nie, bierze go w swoje ramiona i po prostu go przytula do siebie. I tam jest napisane: i radują się, i radują się. Oni po prostu radowali się z tego, że ten syn wrócił, a. Przede wszystkim, ale przede wszystkim się jeszcze też radowali z tego, że on po prostu zaginął, a odnalazł się. Że on po prostu poszedł do tego świata, a jest teraz przy ojcu. I że ma tą pewność zbawienia. I że po prostu, że radował się z tego razem ze swoim ojcem. I czy, ty, czy my, którzy jesteśmy na tej ziemi, właśnie nie mamy mieć tej radości w naszych sercach? I żeby po prostu diabeł nas nie osłabiał i diabeł nam nie odbierał można powiedzieć, tego miecza z naszych rąk i nie kładł go gdzieś tam na podłogę. Ale my mamy właśnie cały czas mieć w pogotowiu to słowo, ten miecz, który właśnie jest naszą tutaj mocą i który jest dla nas tą obroną. I możemy powiedzieć, właśnie, że jest napisane: ani śmierć, ani życie, ani żadne inne stworzenie. Nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. Kochani, jest potrzeba nam w tych trudnych czasach, abyśmy właśnie sobie umieli powiedzieć i t e moce ciemności odegnać od nas, bo kiedy będziemy, tak można powiedzieć, tacy smutni i nie będziemy umieli po prostu takiego słowa mieć w sercu. ż e b y ś m y mogli tą jakąś niepewność czy jakieś niezrozumienie od siebie odegnać, to kochani, z dnia na dzień będziemy słabieć. Będziemy słabieć, i co wtedy po prostu? Y, czy nasz Pan ma się z nas radować? Nie będzie ś w r a d o w a ł Z listu Jana, przeczytajmy sobie. Liz Diana, piąty rozdział, dwunasty wiersz. Pierwszy. liz Diana. Znowu, bardzo proste słowo, kochani. Bardzo proste słowo, które to jest napisane w tym dwunastym wierszu, mówi nam, kto ma syna, ma żywot. Kto nie ma syna Bożego, nie ma żywota. Znowu nam to tutaj bardzo wspaniale to potwierdza to słowo, że to nie nasze myśli, kochani, to nie nasze dążenia są, że my mamy zbawienie, ale że to Bóg zbawił nas, że to On, kochani, nas uratował i że to nie własną, własną sprawiedliwością my żeśmy do tego wszystkiego doszli, ale że to On właśnie poszedł na krzyż, aby nas uratować. I teraz, kto ma syna, ma żywot, kto nie ma syna Bożego, nie ma żywota. Bardzo jasno nam tutaj to słowo wyjaśnia. A ten wcześniejszy rozdział, o s i e m n a wiersz, mówi nam, w miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Widzimy znowu nam tutaj to słowo podkreśla, że my nie mamy się bać. My nie mamy się bać, bo zobaczmy. Pugna zmiłuje. Jezus Chrystus przyszedł oddać swoje życie za nas w miłości. Duch święty mieszka w naszym sercu. A my teraz mamy się bać yy, kogoś takiego jak diabeł i mamy przed nim drzeć? Nie. My, kochani, jesteśmy w Bogu, my jesteśmy przez Jezusa przez ten świat prowadzeni i duch święty mieszka w, w nas. Zobaczmy, trzy osoby. Czy boskie osoby, które cały czas nas ochraniają i które cały czas nas prowadzą, i czy mamy się bać tego zbuntowanego anioła, diabła, który po prostu nic nie może zrobić, który po prostu jest pod władzą Boga i który, kochani, nie może nas zwieść w, różny, w jakikolwiek sposób, bo jest napisane: w miłości nie ma bojaźni, a w Bogu właśnie jest miłość. I mamy się nie bać tego wszystkiego. Mamy po prostu podążać przez ten świat i Bogu oddawać cześć. I tak ten dwunasty w i e r s z ó、no, r mówi: Kto ma syna, ma żywot. Jest to pewnością naszego zbawienia. Jest to radością naszego zbawienia, że mamy syna Bożego. I mamy żywot wieczny. Kochani, to jest właśnie to, że słowo Boże, które jest w nas, ono właśnie może wypowiedzieć w różnych miejscach i w różnych słowach, że mamy tą pewność. I、że nam i nikt nie odbierze. Tu jeszcze prościej, ten następny wiersz mówi z tego pierwszego, piątego rozdziału. Trzynasty wiersz mówi: To napisałem wam, którzy w i e r z y c i e l i b w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot w i e c z n y Kochani, czy yy, ktoś tutaj z obecnych, ktoś tu t z obecnych może powiedzieć, że to jest nienapisane do mnie? Że to słowo właściwie chyba mnie nie dotyczy. To napisałem Wam, którzy w i e r z y c i e w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. k a n i to jest słowo dla nas, abyśmy na każdy czas, kochani, mogli powiedzieć, że jest napisane, że my, którzy wierzymy w imię Syna Bożego, wiemy o tym, że mamy żywot wieczny. Czy to nie jest wspaniałe dla nas? Kochani, to słowo, które tu jest napisane, to całe słowo jest właśnie napisane dla nas, którzy wierzymy w imię Syna Bożego, abyśmy wiedzieli o tym, że mamy żywot wieczny. Kochani, A przez to, że wiemy o tym, że mamy żywot wieczny, przez to, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to już nie ten świat jest naszym domem, nie ta pustynia, która cały czas w różny sposób stara się tylko nas zwieść. I osłabić. Nie ta pustynia jest naszym, naszą ojczyzną, ale ten dom Boży. Ten dom Wieczny. On jest naszym domem. A tam, tam nie jest pusto, kochani. Tam nie jest pusto. Tam jest Jezus Chrystus. Człowiek Jezus Chrystus. On jest taki sam jak i my, kochani. Tak samo z wyglądu wygląda jak i my. Ale tak jak w pierwszym rozdziale objawienia na jest napisane, on po prostu jest jest Bogiem. Który, który, którego będziemy musieli oddać c z e ś ć i oddajemy c z e ś ć On jest po prostu odziany w te wspaniałe szaty. On ma ten pas przez swoje biodra. I czyż to nie jest dla nas radością? Czy, czy to nie, jest, nie, nie napawa nas uwielbieniem, abyśmy właśnie uwielbiali go za to, że tak jest a k j napisane w liście do Rzymian w ósmym r o z d z i e l e Ósmy rozdział 34 wież. r s Któż będzie potępiał Jezus Chrystus, który umarł więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Następne słowo, które jest dla nas tą pewnością, że ten Jezus, który tu był na Ziemi, który był wyśmiewany i który był wyszydzany, którego pluto twarz, on właśnie Siedzi tam po prawicy Ojca. Zobaczmy, jak wielu ludzi będzie musiało właśnie przyjść i oddać pokłon Jezusowi Chrystusowi. My to nie będziemy robili z tego względu, że będziemy się go bać, ale my to już robimy tu na Ziemi, bo my się z tego radujemy, że my właśnie w pokorze możemy mu c z e ś ć oddawać. Ale jak wielu ludzi przyjdzie, będzie musiało przyjść. I tak jak jest napisane w liście do Filipian w drugim rozdziale, ten urywek, co zawsze czytamy, że przed tym imieniem po prostu każde kolano musi się z g i ą ć Ale czy nasze kolano dzisiaj z g i n i się przed nim? Każdy z nas to wie, że zginamy swoje kolana przed Jezusem Chrystusem, który zmarł za nasze grzechy, który oddał swoje życie. I tutaj właśnie mamy to potwierdzenie, że ten Jezus, który umarł. Więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. On jest tym naszym orędownikiem. On jest tym, który cały czas nas widzi, który cały, cały czas nas ochrania, który cały czas nas zabezpiecza. I on przecież jest właśnie Bogiem żywym. I on y, nie da, aby ktokolwiek z nas odpadł. Aby ktokolwiek z nas y, mógł mieć y, smutek. Ale jeżeli my sami. Nie chcemy tego. Jeżeli my sami po prostu nie chcemy w tej społeczności trwać i szatan ma do nas dostęp, to naszemu Panu jest smutno. Naszemu Panu jest smutno. Ale znowu widzimy to zapewnienie Słowa Bożego, które nam mówi, że on jest po prawicy Boga. On przecież stawia się za nami. To jest wspaniałym znowu potwierdzeniem tego, że mamy pewność zbawienia. Że te, te, tego zbawienia nam nikt nie odbierze. Zobaczmy. A pierwszy wiersz listu do Rzymian mówi: y, Pierwszy wiersz y, y, y, ósmego rozdziału tego listu do Rzymian mówi, p r z e to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie, Jezusie. Nie może nam, ni, ni, nas nikt potępić, bo my jesteśmy w Jezusie, Chrystusie. My mamy pewność zbawienia. I Mamy życie wieczne. I tak Pan Jezus powiedział: radujcie się raczej z tego, że Wasze imiona są w niebie zapisane. My mamy się radować, kochani. Nie mamy smutni chodzić tutaj. Nie mamy tutaj w tym, w tym świecie być przygnębieni. Ale mamy się radować, p r z e to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. To jest wielką łaską naszą i wielką radością, kochani, że możemy właśnie. Yy, Nie dać diabłu przystępu, abyśmy w różnych okolicznościach i w różnym czasie, i gdziekolwiek, kochani, oddawali Bogu cześć. Z nabożnym szacunkiem, jak to mu jest miłe. Bo y, co z nas by były za dzieci, i co z nas by byli za y, umiłowani Boży, kiedybyśmy się wstydzili naszego Pana. Kiedybyśmy kiedy przed tym światem. Nie umieli zaświadczyć, że Jezus Chrystus jest naszym zbawicielem. Że on za nas zmarł. Co by n a na to powiedział nasz Pan? On by nas musiał płakać nad nami. Kochani, nie dajmy, aby Jezus Chrystus nad nami musiał płakać. Bo on, mimo to, że my w różny sposób może i go zasmucimy, i w różny sposób.、E, Może niech, nie chcemy postępować tak, jak on, nie mu by się to podobało, ale on i tak nas miłuje. I tak nas miłuje. Zobaczmy, to jest właśnie tą radością dla nas, że on właśnie zmarza nasze grzechy. I dajmy sobie do naszych serc powiedzieć dzisiaj, że mam pewność zbawienia, że ja jestem uratowany i że mam życie wieczne i że nie ginę na wieki. A apostoł a Piotr powiedział Ewangelii Jana w szóstym r o z d z i e l e przez sześćdziesiąty ósmy wiersz, mówi tak: odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego? A myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Chrystusem, synem Boga Żywego. Zobaczmy. Tutaj w tym miejscu też diabeł chciał, c z y może Pan po prostu ich、e, wystawił pod takie słowo i powiedział, czy i Wy chcecie odejść. Ale Piotr właśnie odpowiedział: do pójdziemy? kogo my pójdziemy? Do kogo my pójdziemy? I czy my w danej sytuacji nie powinniśmy tak powiedzieć? Do kogo my pójdziemy? Nie powinniśmy po prostu szukać e, wsparcia e, czy jakiejś obrony w kimś innym, ale w naszym umiłowanym zbawicielu, w naszym Panu i powiedzieć: Ja należę do Jezusa. Moim zbawicielem jest Pan. I do kogo mam iść? Jak nie do mojego zbawiciela, Pani. Jest to potrzebą, jak już to wiele razy dzisiaj podkreśliłem, jest to potrzebą naszą, abyśmy mieli w sercach to, że i z radością mogli to oświadczyć, czy przedwierzącymi, czy nieprzedwierzącymi oświadczyć to, że mam pewność zbawienia i że moje miejsce jest w niebie, i że moje imię jest zapisane tam przez Jezusa Chrystusa, i że jestem wybrany już przed założeniem świata, i że nie ginę na wieki. Jak jechałem ostatnio teraz z wujem Arturem, to on nie zrozumiał właściwie o co ja go pytałem i tak mi odpowiedział. Ja nie chciałem o to go pytać, ale on odpowiedział mi w taki sposób: Ja wiem, że Jezus Chrystus za mnie zmarł, że on dał mi życie i że ja idę do mojego pana. Ja o t e go nie pytałem, całkowicie o inną rzecz go pytałem, ale y, tak może to zrozumiał. I zobaczmy, czy y, każdy z nas, może z radością, on to z radością mówił. Z radością t o m ó w i ł chociaż wiemy jak jest sytuacja naszego wuja, ale on z radością t o m ó w i ł właśnie: Ja wiem, że mój pan za mnie zmarł, i że ja idę do niego. I to jest właśnie dla nas też y, radością. Nie mamy się, kochani, smucić, że może. Może jest tak, że ktoś z wierzących odchodzi. Nie mamy się z tego smucić. Przecież to jest wielką radością dla nas, kiedy my odchodzimy tam do zbawiciela, do naszego pana, który za nas zmarł. Kochani, mojemu teściowi powiedziałem, bo też akurat na tą wiadomość byli wszyscy zasmuceni, i powiedziałem tak: Kochani, kiedy wuja Artur z ciocią by odszedł, ja bym się nie smucił. Ja nie będę się smucił z tego. Kiedy Wy odejdziecie, też się z tego smucił nie będę. Ale kiedy moja mama by odeszła i nie uwierzyła jeszcze do tego czasu, z tego będę się smucił. Pani, to jest radością dla nas, kiedy człowiek uwierzy i odda swoje życie p a n u i odchodzi do niego. To czy coś większego nam potrzeba? To jest największą radością dla nas, kiedy my możemy tam się spotkać z naszym zbawicielem, który swoje życie. Dał za nas, abyśmy my żyli. Czy to jest smutkiem? Nie, to nie jest smutkiem dla nas. To jest wielką radością, kochani, i tak miejmy to w sercach naszych, że powinniśmy tutaj żyć i radować się z tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi i mamy życie wieczne. Uważam, że sprawa wiary jest s prawą indywidualną każdego. w i e r z ą c e g o To, co byśmy słyszeli, że w u j a s z c z y jest mocno słaby i on ma pewność, że idzie do swego o j pana, to i my wszyscy, jak tu jesteśmy, też tą pewność mamy. I dałbym go właski, abyśmy nie na、no、godzinę wielkiej słabości cielesnej tylko o tym myśleli, ale abyśmy myśleli o tym, Każdego dnia, bo Pan powiedział, że przychodzi rychło. A zapłata idzie razem z nim. Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, czytamy 16 wiersz. Nie byście mnie obrali, ale ja was o b r a m i postanowiłem, abyście wyszli i wnieśli owoc. A owoc wasz, aby trwał. Oto k o l e d z byście prosili ojca w imieniu moim, żeby wam dał. My się t o dzisiaj modlitwa słyszeli, rozważanie słyszeliśmy, że nasze powołanie jest przed założeniem świata. Że nic byśmy do tego nie przyłożyli. Nie w y ś c i e mnie obrali. Ale ja was o b r a m Jeżeli nas Pan o b r a m to teraz jest on naszym Panem i naszym Zbawicielem. Dość dużo było podkreślone i taka jest rzeczywistość, że szatan stara się odwieść każdego z nas. Dlaczego Pan powiedział Piotrowi, ja będę prosił ojca mego, aby wiara Twoja nie ustała. Pan prosi do dnia dzisiejszego i o r ę d u j e i stawia się za nami, bo nas obrał. Nie obrał po to, żeby było dziś i jutro, tylko obrał nas na wieki. I to jest ta wielka łaska. I w tym za to mamy mu wciąż dziękować. Przytoczę taki przykład, który wyczytałem. Oczywiście to było w prasie, ale dlaczego? Chcę o tym powiedzieć. Jak daleko. Człowiek nie mający tego wybrania, nie mający zbawiciela, może odejść i obciążać jeszcze Boga. Jednego obciążyli go za, o d k a r ż y l i go za jakieś tam y, pobicia i tak dalej, został wyrok. I on teraz w drodze cywilnego o d k a r ż e n i a Gniósł oskarżenie do sądu i oskarża Boga. Dlatego, że jak przyjmował Chrzec, to mu zapewnienie, zapomnienie było, że Bóg Cię z a c h o w a od wszelkiego zła i złych czynów. A że on do tego doszedł, to znaczy, że Bóg nie wypełnił tego przyrzecina, którego dostał przy Chrzec. I spał, p o s z a do sądu. Wszyscy nie wiedzieli, co z tym trzeba zrobić. I orzekli w ten sposób, że Bóg nie ma stałego zameldowania na Ziemi i nie jest obywatelem Ziemi, a on stoi przed prawem ziemskim i s p r a w e od b e l i n Popatrzmy, do jakiego stopnia dochodzi człowiek bez wiary w Boga. I to jest właśnie takie obciążanie. My oglądamy te Wyskoki diabelskie na każdy czas. I dlatego Pan j e d i e m ile razy w Biblii jest napisane? Czujcie! Jeszcze raz mówię Wam, czujcie! Bo nie śmiał, nie drzymie. Piął miał dostęp do Waszego Pana. A Panu powiedział, napisano je. s t I my mamy też to napisane. d w i e s t y rozdział Ewangelii Jana, ostatni, t r y d z i e s t y chyba pierwszy wiersz, mówi, a te są napisane, abyście Wy wierzyli. Te mamy napisane i my w to wierzymy. To jest bardzo ważne. I dlatego, żeby nasze wybranie, nasze powołanie było przyjemne, przez b l i ż z y m b o r a musimy w tym trwać. Bo kochani, siostry i bracia, a takie c i y n n o ś c i będą bez sfery, i na nas bycie się do świata, on nie pójdzie, bo ś w i a t nie z i e g o o n go tylko u p i ę c s z a różę tam, c i y drgąki, o różne. Kolejne tam te odcinki i tak dalej, i tak dalej. On jest jego. On pracuje nad tobą, nad inną. On pracuje nad nami. I co jest najważniejsze? My nie myślimy o tym, gdzie jesteśmy, że on jest tam i nas widzi. Bo on nas wybrał. Nie chcemy, byśmy zginęli. Nie chcemy, byśmy szli z tym światem. Nie chcemy, byśmy tymi k m p l a m i k o r e l a n k a m i czy j a ś i e j jakby to inaczej nazwać. Jakąś społeczność mieli, bo go tam w tej społeczności nie ma, ale on Ciebie tam widzi. I dlatego jest tak bardzo ważne, aby to słowo nie było daremne dla tych, którzy je znają. Tak jest, nieznany tym, którzy nie znają ani s ł o w a ani Boga. Zaraz go głaskę, aby te rzeczy, które mówi do nas Bóg w Twoim słowie, mocno. I głęboko rozważali każdy wobec swoich o s o Boga. Przeczytajmy sobie jeszcze wiersz z księgi Joba z x i e t g o rozdziału, od dwudziestego XXV wiersza. Przeczytam go. Lecz ja wiem, że odkupicie mój żyje, i że jako ostatni nad r o j e m stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uchroniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam, ja sam ujrzę go i moje oczy zobaczą go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie. z a t y m tę zmianę. Dzień d o b r Ostatni nad grobem stanie to oznacza zmartwychwstanie. To Chciałbym tylko trzy miejsca podać. m y ś ę że rzeczywiście, jak Bart powiedział,、nie. my wiemy, że mamy pewne zbawienia. Żyjemy w kraju, w którym większość protestantów nie wierzy w to. Musimy być tako pewni. Spytajmy Zielonoświątkowca, spytajmy b a p t y s t ę spytajmy Ewangelika, Metodystę, mało który ma pewność zbawienia. Jest to taki rak, który bardzo szeroko rozszedł się wśród protestantów na całym świecie i generalnie mówią: jeśli wytrwam do końca. To nie jest Ewangelia. Musimy to wiedzieć. Ewangelia nie mówi nam. Jeśli wytrwam do końca, to wtedy będę zbawiony. To nie jest Ewangelia. Ewangelia mówi: Uwierz Pana Jezusa, i masz ż y w o t w i e c z n y To jest dobra nowina, w którą my byśmy uwierzyli. I jest kilka takich miejsc w Biblii, które byśmy powiedzieli takie jeśli, które s i ę j ą niepokój pomiędzy prawdziwie nawróconymi ludźmi. Którzy y, właśnie czytając takie słowa, mają wątpliwość. No, i y, jako pierwszy ten przykład, właśnie to słowo, które podałem z Ewangelii Mateusza, s a m p a n i Jezus to powiedział: lecz kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Czyli, jakoby to było, że ktoś, kto by no, jakoś nie wytrwał, no to wtedy do nieba nie wejdzie. Musimy to rozumieć we właściwym świetle. Wytrwanie Czy za wytrwanie nie otrzymuje się w nagrodę zbawienia? Bo to już by było wtedy z uczynku, panie Złaski. Przede wszystkim Ewangelia jest napisana, ma charakter żydowski. Jest to napisane do ludzi, którzy będą przechodzić przez ucisk. 24 rozdział Ewangelii Mateusza mówi o czasie ucisku, kiedy już dzieci bożych na ziemi nie będzie. I to słowo, kto wytrwa do końca. To można powiedzieć, to jest to, co bracia w kółko powtarzają, brat Baron nie tak dawno też to mówił, czy brat n i e c z k o w Grabowie, że prawdziwa wiara ma to do siebie, że trwa. Czyli po tym można poznać, że to byli dzieci Boże, że, czy ludzie wierzący, że cały czas ta wiara była zachowana. Jeśli ktoś się, pojawi się i zniknie, jeśli ktoś zacznie chodzić na zgromadzenia, a później przystanie. Jeśli ktoś najpierw mówi, że wierzy, a potem właściwie tego wszystkiego się zapiera, to znaczy, że on nigdy nie był nawrócony. I tak jest to słowo też i oznacza w liście do Hebrajczyków, dobrze jeśli rzeczywiście chodzi się na spotkania środowe i te różne wiersze można wtedy szczegółowo rozważyć. I to jest wiersz, który myśmy już rozważali z Hebrajczyków, 10 rozdział, 26. Tam jest napisane, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy. I teraz, wyrywając to słowo z tego miejsca, mogę powiedzieć tak: jeśli dzisiaj zrobiłem grzech, to znaczy, że ofiara Golgoty już jest dla mnie nieaktualna. Czy to tak trzeba rozumieć? To wtedy ani jeden człowiek nie jest zbawiony. I musimy to rozumieć we właściwym świetle. Jeśli ktoś wyznaje Zusa Chrystusa. Słyszy Ewangelię, że jest darmo z łaski, zbawiony, a jednak odwraca się z powrotem i zaczyna chodzić do synagogi, tak jak w przypadku tego listu, akurat. Zaczyna dalej składać ofiary w świątyni. To znaczy, to jest rozmyślny, świadomy wybór jednak tej drogi przez uczynki, przez którą, jak wiemy sobie, Boże, mówi, ani jeden człowiek nie będzie zbawiony z uczynków zakonu. I dlatego tutaj nie ma już ofiary za grzechy dla takiego człowieka. Gdybym, gdyby ktoś pojawił się w zgromadzeniu, powiedział, wierzę w Pana Jezusa, a po jakimś czasie dalej by zaczął chodzić na m s z ę to by znaczyło, że on nigdy się nie nawrócił. Proste i oczywiste. I tak to jest z tym słowem: kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. To nie znaczy, że my teraz musimy wytrwać do końca, żeby uzyskać zbawienie. My raczej wytrwamy do końca, czy też trwamy, jeśli już to odnieść do nas. Dlatego, że mamy zbawienie. Nie żeby je mieć, tylko dlatego, że je mamy. Ten wiersz, który czytaliśmy na początku, pierwszy 1 Koryntem 15, 2 jest napisane o tej Ewangelii, przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak Wam ją zwiastowałem. I znowu jest tutaj widzimy znak zapytania. Tylko, że musimy to wiedzieć. Apostoł Paweł. Wiedział, że pośród adresatów tego listu są też i tacy, którzy na nowo się nie narodzili, którzy po prostu są w gronie ludzi wierzących. Zawsze tacy ludzie są. I、e, on mówi do nich、e, to słowo, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. To znaczy, że jeśli dziś mówimy, zbawienie jest z łaski, ale minie rok i powiemy, no ale jeśli wytrwam do końca, to znaczy, że to już nie jest prawdziwa Ewangelia. Gdzieś to zostało zgubione. A więc my jesteśmy zbawieni w i a r ę w prawdę. W taką Ewangelię, jaka ona jest, jeśli w nią wierzymy. Dwa i dwa nie może być pięć i pół. Zawsze musi być cztery. Podobnie jest i ze zbawieniem. Kto wierzy, ma życie wieczne. Nie można tego, do tego nic więcej dodać. Dlatego musimy Ewangelię, to jest taki klejnot, który nam został przez Boga powierzony, musimy ją zachować. Tak jak, ją zosta, tak, jak została nam przekazana. Słowo Boże do nas dotarło. Słowo Boże od nas nie wyszło. Myśmy tylko otrzymali słowo. I do Galacjan apostoł pisze: Boję się, że nadaremnie mozolijem się nad Wami. Jestem, jeśli o Was chodzi w lusterce. Dlatego, że oni z powrotem zaczęli wracać. Czy zaczęli przyjmować nauczycieli z judaizmu, jak gdyby chcieli z powrotem wracać do zakonu mężczyznowego? I właśnie wtedy miał obawę, czy oni rzeczywiście są nawróceni, skoro tak lgną z powrotem do zakonu. I stąd właśnie te słowa: Boję się, że n a d a l e m n i e muzoliłem się nad Wami. Podobnie z liście do Kolosan, pierwszy rozdział, 23 wiersz. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali. I nie zachwiejecie się w n a c z i e i opartej na Ewangelii. Czyli znowu tu ktoś mógłby mieć, ktoś nieutwierdzony, mógłby to słowo fałszywie wyłożyć i powiedzieć: No, jeśli nie wytrwam do końca i nie będę stały, no to nie będę zbawiony. Całkowicie błędne zrozumienie tego fragmentu. Cały czas musimy to wiedzieć, że zbawienie jest darmo z łaski. Jest to prezent od Boga. I to nie jest tak, że Bóg zachowuje swoją część, a my swoją część, bo takie było pierwsze przymierze. Przymierze ł a s k i jest inne. Bóg trzyma wszystko. Dlatego nie jest coś, co człowiek może no, nie umieć utrzymać. To całkowicie jest z niego i w nim. I te słowa dla mnie to jest taki wiersz. Ja też kiedyś byłem niepewny swego zbawienia po nawróceniu. I Dla mnie takim wierszem, który mnie utwierdził, to jest to, co jest w Ewangelii Jana, X rozdział, g d Pan Jezus mówi: I nie giną na wieki,、I、nikt nie wydrzej z ręki mojej. Jeszcze tam jest większe zapewnienie, że ojciec jest większy nad wszystkich, nikt nie wydrze z ręki ojca. I chciałbym podać jeszcze takie porównanie, które już kiedyś na pewno to było mówione, że wierzący są porównani do listu. Wy jesteście listem. To jest napisane w drugim liście do Koryntian. I wiemy, że kiedyś był taki zwyczaj, taki sposób, właśnie otrzymania ratunku, że marynarze wrzucali, czy wkładali list do butelki, wrzucali ją do, do, do morza i potem ktoś tam to z n a j d y w a ł i ten list czytał. Choćby, żeby im iść na pomoc. No więc, idąc za tym przykładem, tym listem jesteśmy my. Tą butelką jest Pan Jezus. Tym morzem jest Bóg. Krótko mówiąc, jesteśmy bezpieczni w rękach Boga. Nic rzeczywiście nie może nas wyrwać. I niektórzy mówią, ale Bóg może mnie? Nie, on jest tym, który sprawiedliwie. Niektórzy mówią, no ale ja sam, ale my wiemy, że my jesteśmy słabsi niż wszelkie moce, a te wszystkie moce są wymienione w liście do ż y m i a n co dzisiaj było przypomniane. Ani śmierć, ani życie. Ani w wysokość, głębokość, nic nie jest w stanie nas wyłączyć od miłości Bożej. To Jego miłość nas trzyma, a nie nasza miłość do Niego. Żeby zbawienie było oparte na naszej miłości, to rzeczywiście ja bym się bał. Iść、e, do wieczności. 150. 155ル・ジュ<音楽><音楽>